Tak jest, tak jest, tak jest. Z tej strony MC Robak z Radia Nowa Huta, a wy przez cały czas słuchacie nowej płyty naszego człowieka z Ruczaju, Darosa. Tak jest, słuchajcie, przed wami kolejny numer, numer pod tytułem Rymoholizm i muszę wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Daros jest chory, on jest naprawdę chory na rymocholizm. jestem tego pewien, a wy sprawdzicie to w kawałku, który właśnie teraz dla was. Daros i rymocholizm tak jest, cały czas. tak, tak. tak. Daryl, sole, Raz, dwa, trzy Sprawdzam mikrofon i sprawdź mu Jak popierdolny wystrzeli ryn Zdaję wojnę tym, hip-hop mnie opęta Membrana pęka, jego wyznawcy są jak sekta Dla mnie to sens ma, a gdy nadejdzie fena To ściany i stropy pękają w podziemiach Nie oszukam przeznaczenia, nie dla mnie retar Jak i drobcy herafeta lub jechanie po kobietach Rymoholi Tarosolu, broń automatyczna Amunicja, liryczna, postawa taktyczna, Siła wyższa, intelekt i budowa fizyczna Zrób publiczny numer jeden, znów słyszy, życia, Jestem jak żywioły, Energią mocno ożywiony Sadzę ziarna, zbieram plony i nie bo że jestem uzalszony, jedyny nie jak trony mikrofon, jestem chory, na rymu holis, jestem chory, jestem jestem chory Jestem chory, na rymolis Jestem chory, jestem jestem chory, jestem jestem chory Jarybo holis Jestem chory, jestem jestem chory Jestem chory Ja Rymohoris Jestem chory, jestem jestem chory Jestem chory w rymy działają jak griny pieszą uszy, a wytwarzają płyny Lafrini i Houdini, osiedli, te tusty, konkrety na pętli, masz erty, te wersy Chudzałem zazdrość u słabych MCC problem. ty mój sukces to zemsty Odbierałem z lekcji naukę, doświadczenie Więc na to hip-hopu piąty element Nie wiesz? Już w podstawówce Na polskim lubiałem wiersze Czytając więcej, masz pojęcie szersze Skręcił się, potem Testy pierwsze w życiu pełnym problemów Czępiło to jak wrzęsień, do tego jeszcze Płonęło tankiem, rozwiało Wyrobiłem styl i markę, produkowałem towar, hutowo jak kartel Spontan w tym Jestem chory, jestem, jestem chory Jestem chory na rimocholizm Jestem chory, jestem, jestem chory Jestem, jestem chory na rimoholic. Jestem chory, jestem, jestem chory Jestem chory na Jestem chory, jestem, jestem chory Jestem chory na rimocholizm